Polskie Radio Subiektywne Bartosz Staszewski. Witam wszystkich słuchaczy w ciekawych zawodach. Co jakiś czas będziemy prezentować audycje poświęcone różnym zawodom. Dzisiaj posłuchacie relacji Sylwii ze Szwecji z Malmę. miasta położonego na południu. Sylwię zapałem w autobusie. Jest jedną z nielicznych kobiet, a tym bardziej Polek, wśród kierowców autobusów. Sylwia opowiedziała mi nie tylko o swojej pracy, ale także o samych Polakach żyjących w Szwecji. Wstydzi się ich, czy przeciwnie, o tym przekonacie się z mojej dwuczęściowej audycji, więc teraz zrelaksujcie się na fotelach, wyłączcie telewizor i wsłuchajcie się w naszą relację. Oto Jona. Eee, mam na imię Sylwia. <głos> Mam 33 lata, przyjechałam z, z Gdańska w 1994 roku. Jaki zaczyna Twój dzień? To zależy jaki ma się schemat, czasami zaczyna się o 4 rano, czasami się zaczyna czy o 3 w południe. Mhm. Jedzie się samochodem około 15 km od miejsca gdzie mieszkam, mhm. żeby wziąć swój schemat, dmuchać z alkomat, że się nie piło podpisać się na liście, że się dmuchało w ten alkomat albo się bierze autobus z garażu albo się jedzie do dworca centralnego, gdzie się zmienia innego kierowcę i zaczyna się swój wcięstw mhm. e, mhm. czyli pracę czyli pracę a czy zawsze trzeba dmuchać w alkomat? raczej tak to jest obowiązek, żeby dmuchać w alkomat ale jeżeli nie ma nikogo w środku w konturze i jest zamknięty, to niestety nie ma jak zmuchać ten rąkomat. Ale z reguły każdy zmucha. A no dzisiaj masz pewną usterkę w autobusie, na przykład nie pobierasz opłat. Dlaczego? Dlatego, że e, automat, który się wpada kartę miesięczną, nie działa. A to by było niesprawiedliwe, gdybym sprzedawała bilety, a ci, co mają kartę, gdyby nie płacili, więc nie pobieram w ogóle opłat. To musimy powiedzieć, że w wszystkich autobusach są takie automaty, które, do których wsadza się kartę, i które pobierają opłaty miesięczną, prawda? Plastikową Miesięczną, taką? Czy, czy też to jest taki rabat kurt, co mm -hmm. pobiera opłatę jednorazową. To teraz masz przerwę. Jak nie działa Aha. karta, to Aha. wszystko strasznie szybciej idzie. Ale czasami no tak. znowuż, to jest tak męczące, że mówisz do kogoś, że nie działa, a on dalej stoi z tymi pieniędzmi przed tobą i, i nie wie, co ma dalej robić. Nie? Aha, bo jest nieprzyczajony. Widzi... Ale firma dużo na tym traci. To nie jest tak. Ale wiesz jak to jest? To jest tak, no. że y, Skone Trafiken robi przetarg na jakieś linie autobusowe. Mhm. I później firmy, tak jak Arrivas, Febus, czy... Dają Dera, im te autobusy i niech oni sobie jeżdżą. Y, nie. Robią y, taki konkurs mhm. dla Skone Trafiken. I oni wybierają tych, którzy mają najlepszy udbud, na przykład, że będą częściej jeździć, mhm. albo coś, za jakąś tam sumę pieniędzy. No, no, no. I na przykład powiedzmy, że za linię 5 na rok czasu Ariwa dostaje powiedzmy 10 milionów koron. I później to, co się zarobi tutaj, mm -hmm. to przyjdzie dla Ariwy, bo ona musiała, ona musiała zapłacić 10 milionów koron za skonę trafikem, mm -hmm. żeby dostać linię 5 na rok czasu. Czyli to oni nich płacą miastu 10 milionów, żeby tak, móc jeździć autobusami? Żeby jeździć na przykład tą linią 5, i później to, co oni zarobią na maszynkach, to jest ich. To jest ich. Jeżeli zarobią więcej niż 10 milionów, Hmm? ponad jakąś tam dużą sumę, to wtedy jest bonus dla kierowców raz na rok. Aha. I to się często zdarza? Bardzo rzadko. <laughs> no właśnie. Bardzo rzadko, dlatego że jak jest jakiś bonus, to przeważnie sobie wymyślają, że będą robić y, nowy tam Rast lokal, albo kupią y, fotel do masażu, który kosztuje około 300 tysięcy, bo to jest taki specjalny. Także... Tu będzie stać tylko jeden kierowca. No właśnie. Bardzo rzadko. A mówi, że Ci się nie zdarzyło jeszcze, żeby jeździć autobusem i się mieć jakiś wypadek czy coś. Mm -mm. Ale to się często zdarza. Mm -hmm. Często Takie zdarza dlatego, stuczki. że co? jak y kiedyś robili prawo jazdy na autobus, to mieli dużo większe wymagania. Mm -hmm. I nie było w ogóle kierowców, więc poszli tam, gdzie jest nauka języka szwedzkiego i zapytali się, kto chce jeździć autobusem nawet nie mając B prawo jazdy. I nauczyli tylko podstawowych słów szwedzkiego No zrobili B prawo jazdy i zrobili D prawo jazdy bez zdawania egzaminów państwowych. Mm -hmm. Czyli ci ludzie jak dostają te prawo jazdy, to tylko pracują na zielonych autobusach i tylko na przykład... Czyli tariwie. tych miastowych, ale... jest to, że w ogóle nie... nie wiedzą w ogóle co jest w autobusie, jakie guziki, jak drzwi otworzyć, jak są drzwi zamknięte, wiesz. Jak to zostawisz to... na dworcu autobus, mm -hmm. Jak masz zmianę kierowcy, to nie czekasz, bo to jest twoja przerwa. Więc zamykasz, wyłączasz autobus, zamykasz drzwi tym guzikiem mm -hmm. na dole mm -hmm. I jak przyjdą ci, co właśnie tak zdawali prawo jazdy, eksternistycznie powiedzmy, mm -hmm. to nie jest normalne, to oni nie mają zielonego pojęcia, jak otworzyć drzwi. Mm -hmm. Dlatego, że jak biorą rano autobus z garażu, to drzwi przednie są otwarte no i tak. motor jest wystartowany. I nie mają pojęcia, jak się do środka w ogóle dostać. To jest katastrofa. A ja słyszałem, że do, na do w autobusie ciężko się dostać tutaj. Yy... Może już teraz jest ciężko. Zdać te wszystkie jeść. testy. Sama mówiłaś, że jak Ty zdawałeś, to było dosyć jest ciężko bardzo wtedy. Jest ciężko, tak. Wtedy było ciężko, bo trzeba było zdać e, normalnie teorie, później jazdę, ale przy jeździe jeszcze była budowa techniczna autobusu. Mm -hmm. Gdzie co leży, e, jaki jest cały układ na przykład hamulcowy, albo mm -hmm. układ kierowniczy, to nie było takie proste. Były trzy egzaminy. Oprócz tego jeszcze był taki e, zawodowy egzamin z pierwszej pomocy, z niebezpiecznych takich różnych to przydatne rzeczy, same takie, które się przydają w kierowcy no, autobusów, w Polsce mhm. tego nie ma, mhm. w Polsce to wiecie, tylko aby jeździł autobusem. Przydają się dlatego, że y, dużo się nauczysz, na tak, przykład jak ktoś jest, y, ktoś pokazuje ci kartę, że jest umysłowo chory, mhm. a nic po nim nie widać, że jest umysłowo chory. A pokazuje ci karty jakieś? Tak, masz taką kartę, co na niej pisze, że on ma... Nie, nie dziękuję, nie, nie. Że on ma, jeździć za darmo, mm -hmm. ale to są przypadki tacy, którzy są mu chorzy. Mm -hmm. Najgorsze są ci, co po nich tego nie widać. Bo jak masz takiego, takiego, co na zespół dał na czy coś, to, to się jedynie tego spodziewa, że tam się może śpiewać, czy, czy coś tam. Coś tam pokrzyczeć. No. Ale taki człowiek, który normalnie wygląda, to jest niebezpieczne. Mm -hmm. bo, bo nie wiesz na co on jest chory, ani jak coś się stanie, co, jak możesz jemu pomóc. Mm -hmm. I jak chodzisz na ten właśnie zawodowy kurs, to... Mniej więcej, bo to nie jest jakieś tam jak na pielęgniarkę czy coś, ale. No, no, no. Mniej więcej wiesz, jak masz reagować, i tak dalej. Aha, aha, aha. Także to jest dosyć przy... I tego, oczywiście, też nie ma już teraz dla tych kierowców, którzy przychodzą. Tak, mm -hmm. kumkieruj Hej. Czy uważasz, że może są takie sytuacje, na które w ogóle nie wiedziałabyś, jak zareagować? Wydaje mi się, że jestem przygotowana. A jeżeli już do czegoś dojdzie, to nigdy nie wiadomo jak człowiek zareaguje. A doszło kiedykolwiek? Kiedyś y mnie napad. Y napad. No powiedzmy, że napad y narkoman, mm -hmm. który jeszcze był pijany i pił no. piwo w autobusie. Okay. Bo to była godzina szczytu, kiedy wszyscy do domu wracają, mm -hmm. dorośli tak samo jak i dzieci. Ja tego poprosiłam, żeby przestał pić to piwo, mm -hmm. albo żeby wysiadł z autobusu. No to od słowa do słowa zaczął mnie wyzywać pięknie Aha, aha Rząd zapłacił za bilet i ma tak samo prawo jechać jak i wszyscy inni No, no, no. Oczywiście, że ma prawo. to nie był Polak? Nie, <głos> <głos> <głos> oczywiście, że ma prawo, ale też są jakieś reguły jak się trzeba zachować w tym no, Bo no, nie no. można sobie pić piwa czy palić papierosa, bo to nie da rady To jest taki guzik w autobusie, który naciskasz, który idzie od razu alarm do policji mhm. i jest komunikacyjne radio, które się automatycznie włączy, że oni słyszą wszystko, co się dzieje w autobusie. Mhm. Masz też GPS-a, mhm. że wiedzą, gdzie się znajdujesz w tym momencie, więc pomoc powinna być bardzo szybka. Chociaż to nie z reguły działa, bo jak mnie napadli w autobusie, to czekałam 2,5 godziny na policję, mhm. która oczywiście dotarła już, jak było po wszystkim. Mhm. No, z gościem jechałam dwie i pół godziny przez miasto, pełen autobus ludzi, machał butelką rozbitą, mm -hmm. machał rękami, chciał mnie uderzyć. Chod, nie uderzył mnie, ale, ale wyzywał i groził no, no, no. i nikt autobusu kompletnie na to nie zareagował, kompletnie. I to Szwedzi w ogóle są tacy... Każdy tak, się boi i tak. odwraca głowę. Aha. Y ja osobiście nie mogę go uderzyć. No tak. w sumie mogłabym wziąć młotek do wybijania szyby jego go walną z łeb Jeżeli bym się czuła zagrożona do tego stopnia, żeby się, się bronić No tak Ale wtedy ja bym była oskarżona za napaść, dlatego że ja jestem e, w, w pracy. ubraniu służbowym mhm. I to mi nie daje takiego uprawnienia Mam, Nawet nie mogę nikogo zatrzymać w środku w autobusie Aha. Jeżeli uważam, że powinnam do przyjazdu policji, nie mogę mhm. tego zrobić Hej, konferencja. Tak, więc no zdarzają się takie niebezpieczne sytuacje. Zdarzają się. Zobacz, A ja także mhm. e, jest taka babka, ona pracuje ponad 20 lat chyba. I było dwóch chłopaków, co mieli 14-15 lat. Jechali z nią autobusem, dojechali na końcowy przystanek. Mhm. Powiedzieli, że się że chcieli w drugą stronę jechać. Było dosyć późno wieczorem, więc im pozwoliła zostać w autobusie. Chociaż to była jej przerwa, 5 czy 6 mhm. minut. Mhm. Wtedy nie masz prawa nikogo mieć w autobusie. Podeszli do przodu, wyciągnęli pistolet, przystawili jej do głowy, powiedzieli, że ma oddać pieniądze. Mhm. Także są różne sytuacje.